program drugi polskiego radia Minęło Południe źródła Zofia Kruszewska i Kuba Borsiak. Witamy Państwa bardzo serdecznie. mam kochanejka, oj, pójdę do domca sama. Oj, nie mam kochanejka, oj, bo mi go nie trzeba. Oj, bo jaż kochanejkiem, oj, nie pójdę do nieba. Oj, kochaj wasie, Jasiu, oj, kochaj was, kochaj Oj, niech ludzie nie wiedzą, Oj, wanie go dojwa. Oj, na wysoki między, Oj, gąski trawę jedzą. Oj, najlepsze kochanie, Oj, jak ludzie nie wiedzą. Oj, jak ludzie nie wiedzą, oj, ja się nie powi. Oj, najlepsze kochanie, oj, jak się niech nie dowie. Oj, tobie świeci miesiąc, oj, a tych gwiazdków siedem. Oj, bo mi się spodobał, oj, w Oj na moja dalna, oj do dojda dana, oj do, doj, oj, de, do moja dalde, oj dada. dana. Oj, kocham cię, Janko, i nie zapieram tego. Ja nie mojego. moja, dalna. Oj, A to była, proszę Państwa, Anna Malec i przyśpiewki weselne. Fenomenalna artystka, na którą wspólnie zgodziliśmy się dzisiaj, tuż przed audycją, właśnie z moim wspaniałym gościem, Maria Baliszewska, etnomuzykolożka i założycielka Radiowego, radiowego Centrum Kultury Ludowej. Dzień dobry. No właśnie, Marysiu, no, jakiś czas już jesteś na tej antenie z nami. To, to Dzisiaj chciałbym, no bo proszę państwa, no bo to trzeba powiedzieć na, na początku. Dzisiaj zupełnie poważnie, mimo że 1 kwietnia, obchodzimy 32-lecie naszego centrum, naszego radiowego Centrum Kultury Ludowej dokładnie 32 lata temu. W roku 1994 obecna tutaj Maria Baliszewska powołała do życia naszą wspaniałą redakcję. Sprostuję, to jednak zarząd Polskiego Radia powołał tę wspaniałą redakcję. Trwało to ponad rok. Przygotowanie do tego momentu, ale... Cofnę się, ponieważ wzruszyłam się słuchając Anny Malec, bo Anna Malec to było jedno z pierwszych nagrań, którego dokonałam właśnie w 73. roku, pierwszym roku mojej pracy w Polskim Radiu. Już bardzo aktywnym roku. Był to festiwal w Mielcu. I ona występowała tam wraz z kapelą braci Bzdziuchów, ale oczywiście każdy etnomuzykolog, który usłyszał Annę Malec z brzdziuchami od razu chciał, żeby śpiewała solo, bo wiadomo było, że ona tych pieśni pamięta bardzo dużo że nawet organista w jej rodzinnej Jędrzejówce zamykał kościół i słuchał, kiedy była na antenie. a Bywała na antenie i Radia Lublin, i Radia Kraków, no i Radia Warszawskiego. Anna Malec to jest jeden z takich fenomenów, do których będziemy powracać już całe życie. Tych wybitnych śpiewaczek, artystów, instrumentalistów jest oczywiście więcej, ale myślę, że właśnie w latach 70., kiedy zaczynałeś pracę w Polskim Radiu, jeszcze w redakcji Muzyki Ludowej, było tych artystów nieco więcej. Przynajmniej te legendy, których... Moje pokolenie już miało okazję słuchać tylko spłyt, byli wciąż dostępni i ty miałaś szansę do nich podróżować. Tu od razu muszę też sprostować. Było tych znakomitych artystów bardzo wielu, ale po wsiach, po wsiach i małych miasteczkach. Natomiast nie było ich zupełnie w nagraniach archiwalnych Polskiego Radia. I pierwszy miesiąc pracy, a zaczęłam pracować 2 maja 73 roku, spędziłam na przeglądaniu tego archiwum i ku mojemu zdumieniu zobaczyłam, że głównie jest w nim wielość nagrań orkiestr ludowych Polskiego Radia w rozgłośniach regionalnych, trzy orkiestry warszawskie, Kapela Dzierżanowskiego akordeoniści Wesołowskiego i klarneciści Maciejewskiego oraz zespół y, instrumentalny Jerzego, y, pod dyrekcją Jerzego Kołaczkowskiego, zespół ludowy. To wszystko byli zawodowi y, muzycy, którzy można powiedzieć paśli się na muzyce ludowej w ich własnych opracowaniach. I y, oczywiście królowały także zespoły pieśni i tańca, Mazowsze i Śląski. Tu y, ja świeżo, po studiach świeżo, po obronie pracy magisterskiej, która y, pochyla, w której pochylałam się nad muzyką tradycyjną Podlasia, pogranicza właściwie polsko-ruskiego. Taki mhm. był tytuł. Byłam wstrząśnięta tym, że tej muzyki tradycyjnej w ogóle tam... W tych naszych archiwach nie ma śladowe nagrania dosłownie, mimo tego, że wtedy szefową redakcji muzyki ludowej, bo tak się nazywała ta nasza mała instytucja licząca wtedy cztery osoby, była Barbara Krasińska. Była ona zaprzyjaźniona z Anną Szałaśną z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Annę Szałaśną mniej więcej miesiąc temu pożegnaliśmy, odeszła w wieku blisko 100 lat. Była postacią też niezwykle ważną dla etnomuzykologii i... E, archiwizowania, dokumentowania polskiej muzyki tradycyjnej, tylko już nie w radiu, a właśnie w Instytucie Sztuki. No i moje, że tak powiem, doświadczenia terenowe też się wiązały właśnie z Anną Szałaśną, bo ona prowadziła naszą grupę na obozie studenckim w piątku koło Łęczycy w 68 roku, gdzie Właściwie moja przygoda zawodowa, trwająca całe życie się rozpoczęła. Przygoda z muzyką tradycyjną i z tymi nagraniami, które udało mi się dokonać właśnie w tych latach 70. To długie zdanie było, przepraszam. Nie, nie, to bardzo ważne. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że ten rok 70. no ty akurat przyszłaś trzy lata później, to był moment, w którym ekipa Polskiego Radia po raz pierwszy pojechała do Kazimierza i od tego momentu jesteśmy tam co roku i nagrywamy tę muzykę w wersji Incrudo. Oczywiście przez te wszystkie lata nastąpowały zmiany, możemy tutaj rozmawiać oczywiście na temat kontekstów, przemian pokoleniowych. Ale było to przede wszystkim, to była przede wszystkim zmiana myślenia, prawda, w tym, w tym roku 70 I, i, i zmiana myślenia, która doprowadziła nas do tego momentu, w którym jesteśmy i chyba też do powołania tak naprawdę Radiowego Centrum Kultury Ludowej ostatecznie, bo było to, było to jednak dosyć niechlubne, myślę, dla nas jako jako, jako y, radiowców, że nie było tej muzyki prawdziwej, autentycznej na, na antenie i że musieliśmy te, ten okres powojenny jednak zapełniać muzyką aranżowaną. No, no ja tak przynajmniej to odbieram. Ale... Tak, do tego stopnia, że mimo tego, że radio, Polskie Radio uczestniczyło w akcji zbierania folkloru. Tak, Sobieski. W, w, w, w najważniejszej tak, akcji ten, przecież dokumentacyjnej, powojennej. Tak, to te nagrania oddało Instytutowi Sztuki. Nie korzystały, zostały trzy chyba. Franciszki Ciesiłkowej, Jana Wiatrowskiego na skrzypcach. E, jeszcze chyba jedno nagranie z Wielkopolski. Mm -hmm. To Śliwy. szaśliwy. E, a te wszystkie nagrania poszły do Instytutu Sztuki, a myśmy nadawali właśnie te orkiestry ludowe, te zespoły instrumentalne, z których... Dzisiaj, no nikt by się nie cieszył na tej antenie, bo i wtedy się nie cieszono zapełnianiem, dość powiedzieć, dwa razy w tygodniu, zapełnianiem anteny właśnie takiej i to anteny pierwszego programu. Taka muzyka towarzyszyła, czy była rozpoznawana no, w niedzielę. Kapela pod dyrekcją Feliksa Dzierżanowskiego. Myśmy przyjęli wtedy w 70. latach kurs na tradycję, na muzykę in crudo. Tu inicjatorem była właśnie Barbara Krasińska, ale też Marian Domański, który zaczął niedługo przede mną pracować w tej redakcji. Przedtem był dyrygentem zespołu Mazowsze, ale pochodził ze wsi i kochał tę muzykę w wersji żywej, prawdziwej. W tej prawdziwej, a nie tak, aranżowanej. Niestylizowanej. Tak, wspaniale docierał do wykonawców i wspaniale umiał z nimi rozmawiać i, i umiał e, dokonywać tych nagrań, czy wydobywać z tych wykonawców to, co jest najlepsze w ich muzyce. Byłam często świadkiem takich właśnie cudów, które się zdarzały, i potem słuchać je było na taśmie. E, czyli, tak, to piękne lata były. Czyli możemy być jednak dumni, prawda? Bo jak popatrzymy sobie na naszych sąsiadów, czasami zaglądam do Czech, na Słowację, oni się do końca jeszcze nie wyzbyli, mam wrażenie, tej estetyki, tej muzyki ludowej aranżowanej na jakieś orkiestry, z tym towarzyszeniem jakichś takich właśnie zespołów pochodzących jednak z innych zupełnie gatunków. A my jednak od ponad pół wieku prezentujemy na naszej antenie muzykę prawdziwą, muzykę, która jest o wiele bliższa tradycji niż to, co proponowano nam właśnie w latach 50. Także Dziękuję ci też z tego miejsca, bo 73 rok i, i te pierwsze nagrania w Kazimierzu, do których my przecież nawiązujemy ciągle, no to jest jednak już wartość i takie artystki jak Anna Malec no to właśnie dzięki takim inicjatywom zostały zarejestrowane. To też trochę może przedługa <grych> fraza, ale tak, tak to widzę. Ja muszę tutaj dodać, że ta czwarta osoba, która się zajmowała to była Ania Szotkowska też była obecna na antenie właściwie przez wie, prawie całe nasze wspólne zawodowe życie, bo ona dopiero zrezygnowała dwa czy trzy lata temu z obecności na antenie, a ma swój niemały wkład w tę te, całą naszą akcję, można powiedzieć, zbierania folkloru dla Archiwum Polskiego Radia. I no, te wyjazdy w teren, myśmy się dzielili, kto gdzie jedzie. Na szczęście właśnie Barbara Krasińska była taką szefową, która chciała, żebyśmy to robili. Ja pierwszy mój wyjazd w teren, dosłownie po półtora miesiąca pracy w radiu, dostałam rozkaz wóz transmisyjny z obsługą i pojechałam na kurpie do Myszyńca. To za chwilę powrócimy jeszcze, myślę, do tych, do tych pierwszych wyjazdów, do tych nagrań, o tych też wyzwaniach, o których ja wiem od ciebie, z mikrofonami, z nagrywarkami. Ale może posłuchamy, jako że dzisiaj w końcu świętujemy, takich kilku emanacji, które wybrałem głównie z festiwalu Nowa Tradycja. To są zespoły tym razem folkowe, które zostały mi w pamięci. E, kwadrofonik, zgadzasz się na taki wybór? Oczywiście. A, <laughs> wspaniały zespół. Byłem tu Fryderyk, kompozycja. E, nieco późniejsza, bo, bo, bo to nie był jeszcze ten moment, w którym oni występowali y, na, na festiwalu, ale, ale to wciąż fenomenalny kwadrofonik. Pościele byli, dobrze zrobili, mali się z Ignacami zło zanili, Mali się z Ignacami Byłem tu Fryderyk, to była kompozycja zespołu Kwadrofonik, jednego z tych zespołów, do których chciałbym dzisiaj powrócić właśnie, bo świętujemy 32-lecie naszego radiowego Centrum Kultury Ludowej, a w studiu Maria Baliszewska. Marysiu, rozmawialiśmy o tych latach 70-tych, o tych początkach, o twoim pierwszym wyjeździe na Kurpie. No właśnie, to nie było tak jak teraz, prawda, że brało się jakiś mikrofon do ręki, tylko to była cała wyprawa, cała logistyka z e, dużą ilością sprzętu, technikami, realizatorami dźwięku. Tak, no, małe magnetofony podobno były w radiu, ale podobno. nie dla nas. Tak? <śmiech> nie dla nas, więc e, dla nas taki wyjazd oznaczał zamówienie e, dużego robura, robura z wyposażeniem, to proszę sobie wyobrazić, ten nerdowski robór, w którym były cztery stacjonalne, stacjonarne magnetofonu, dwóch techników, reżyser dźwięku, no i oczywiście redaktor, w tym wypadku akurat ja, no ale to każdy, który... I było jedno... miejsce w tym roburze dla redaktora? No, prawie nie, prawie tam nie było w ogóle miejsca dla ludzi, tylko dla sprzętu. I jak się dojeżdżało na to miejsce zaplanowane, bo co ważne, nie można było jechać takim wozem w ciemno, bo to była kosztowna wyprawa, więc trzeba ją było wcześniej zaplanować, wiedzieć do kogo. Trzeba było chyba list napisać, prawda? Bo nie zawsze no, się dało zadzwonić. Zadzwonić się nie dawało, bo i telefonów po też tak nie było. I gdy już ten plan zaistniał zaakceptowany też przed, przez szefostwo, no to wtedy właśnie następował ten wyjazd bardzo stresujący, nie powiem, bo nigdy nie było wiadomo, czy do końca wszystko y, się uda, a do tego, no, naś technicy y, lubili pracować 7-8 godzin, a nie 12, jak myśmy jadąc w teren oczekiwali, bo jeżeli już jechałam do jakiegoś wykonawcy, to chciałam, żeby nagrał jak najwięcej, a taki wykonawca, na przykład na Kurpiach, Waleria Żarnochowa. To Ach, dopiero... Ależ ci zazdroszczę. Po, po kilku pieśniach ona zaczynała naprawdę uruchamiać swoją pamięć, wchodzić w atmosferę. No to jedno z pierwszych nagrań to jeszcze był wnuk w kołysce, ona tą kołyskę nogą potrącała, tu sobie śpiewała kurpiowskie pieśni leśne albo i kołysanki. Więc y, takie nagranie było y, czymś fascynującym właściwie dla mnie. Dodam, że taki wóz, robór, gdy dojeżdżał na miejsce, no to trzeba było te kable wyjąć. One były bardzo długo, się uruchamiało taki wóz. I to wydarzenie duże. Wszyscy oczekiwali w redakcji, że się przywiezie materiał. No nie daj Boże, jak coś się nie udało, ale właściwie takich w, w, nie było takich wypadków, żeby się nie udawało, bo wtedy właśnie e, po to tej muzyki było jeszcze bardzo dużo. Wspomnę takie nagranie na, właśnie na dowód, że jej było bardzo dużo, że e, pojechałam chyba w 1974 roku z takim dużym wozem, transmisyjnym do, um, na umówione nagranie do miejscowości do wsi Rosocha na Mazowszu Rawskim, wskazanej mi wcześniej przez Annę Szałaśną, o której już rozmawialiśmy dzisiaj. I cała wieś czekała tam na ten wóz, wiedząc, że radio przyjedzie. No to wydarzenie. Tak, w chacie było ciasno, więc była tylko kapela i solista, ale pod oknami cała wieś się zgromadziła, słuchając, co też tam w środku się dzieje. Niektórzy tańczyli, niektórzy podśpiewywali. Było to prawdziwe wydarzenie. No i po kolei nagle okazywało się, że z tego tłumu zebranego, a to skrzypek jakiś dołączył, a to wyszła starsza kobieta, Herena Szczęśniakowa, pamiętam ją. Mhm. I pięknie zaśpiewała pieśni weselne, więc wszystko to było właściwie czarowne. Teraz z perspektywy czasu myślę, że miałam wiele szczęścia trafiając właśnie na e, taki okres. No tak, no, myślę, że lata 70. to był wciąż jeszcze naprawdę duży poziom, myślę, znaczy artyści prezentowali na wsiak duży poziom, bo, bo ci skrzypkowie, których ja słuchałem już 30 lat temu, na żywo, no wtedy byli w sile wieku, no i też byli oczywiście starsi. Ci, o których my teraz słyszymy tylko różne historie, no a słuchamy nagrań dzięki właśnie takim inicjatywom jak twoja a powiedz jak to też wyglądało na przykład na początku w Kazimierzu, czy wspominasz jakoś te, te pierwsze wyjazdy, jak, jak, jak tam ta logistyka musiała wyglądać, bo to, to też musiało być duże wydarzenie i trudne do zorganizowania nagrania. Tak, to Kazimierz, to ja już się uśmiecham na samo wspomnienie. 1971, trzeci festiwal w Kazimierzu, to był pierwszy przez nas dokumentowany już, już bardzo solidnie. Tak, to jeszcze beze mnie, bo to ja byłam później nieco, 1974 chyba i yy, no znowu Festiwal trwał trzy dni i wiadomo było, że tych wykonawców jest tylu, że będziemy nagrywać do oporu. Do oporu. Wóz transmisyjny był wtedy zainstalowany w Puławach. Ten, tenże robór ciężki. W Puławach? Tak, ciężki z tymi To jest, proszę Państwa, okonami. jeszcze kilka kilometrów do Kazimierza. Tak, co najmniej dziesięć. I myśmy mając miejsce do nagrania w szkole y, nad Wisłą, dojeżdżaliśmy rano, wcześnie wyjeżdżając o szóstej rano, bo na rozwinięcie tego wozu potrzeba było co najmniej dwie godziny. Te kable, wszystkie mikrofony, żeby wyjąć, żeby wóz był zdatny do pracy. Więc y, zaczynaliśmy tak wcześnie, jak się da. No wykonawcy byli, na festiwal... Wtedy to przyjeżdżało o wiele więcej wykonawców niż obecnie, a każdy to perła, No tak. a z perspektywy czasu to jak dwie perły. No tak, wiemy to, bo słuchając tych tak, nagrań tak. mamy świadomość, Wspaniali co tam się Wspaniali wykonawcy, wydarzało. myśmy obliczali, że to na jednego wykonawcę pół godziny mamy, to było bardzo niedużo bo trzeba było porozmawiać, co mają nagrywać, czego oczekujemy, a już jak się trafiała na przykład taka Helena Goliszkowa z Karczmisk z Lubelczy Lubelszczyzny, to yy, nie on, można było przestać. Nie można było przestać to jej nagranie i nie, mało, nie miało prawa trwać pół godziny, tylko po prostu wszystko, co się da, bo była tylko jedna, jedyna okazja nagrania jej. Potem już do tych Karczmisk... Yy, do jednego miejsca tylko na jedno nagranie. Żadnego wozb nam nie tak. dano przecież, więc... No tak to wygląda. Tak. Do dzisiaj. Niestety. Chociaż te nagrania, proszę państwa, wciąż trwają dokumentacyjne w Kazimierzu. To jest coś, z czego jesteśmy chyba nawet dumni, myślę, bo to jest nieprzerwane jednak zjawisko, które trwa już ponad 50 lat. I my co roku jeździmy. Oczywiście jakość tych nagrań nie mam tu na myśli jakości technicznej, ona się zmienia, bo też oczywiście zmienia się już kolejne pokolenie, które pamięta, ale wciąż wierzymy, że to ma sens. To... Coś jeszcze tu wtrącę, bo do tej jakości nagrań, bo one są ciągle ciekawe i znajdują się w części na płytach serii Muzyka, źródeł, ale przyczynili się też znakomici reżyserzy dźwięku, którzy jeździli z nami, począwszy od Leszka Dudzika który akurat pierwszy jego festiwal, to był też pierwszy mój, który nagrywaliśmy razem i ten nieprzytomny wzrok miałam i ja i on z zachwytu co, na to, co się tam dzieje i jakich mamy wspaniałych wykonawców. I on absolutnie nie protestował, że o ósmej rano trzeba się stawić. Było już w Kazimierzu do robienia nagrania. wtedy kończyliśmy nierzadko o godzinie dwunastej w nocy. Obiad gdzieś na jednej nodze, nie przerywając nagrań, tylko ktoś prowadził technik nagranie przez pół godziny, wyskakiwał Leszek na to, żeby cokolwiek zjeść i z powrotem, i z powrotem, i z powrotem. Potem także Andrzej Solczak jeździł. No dzisiaj y, zmiana technologiczna się dokonała już Mamy nagrania cyfrowe od dawna, ale też. Ale tak naprawdę. Też... Mieczkowski, ile lat nagrywał Festiwal Kazimierski. No było tych realizatorów wielu. Była Tam, Ewa Pudziołecz, Belewicz, świetna, teraz Joasia. Teraz jest Michał Bereza i Anna e, Antosik. Mamy, mamy, mamy tych realizatorów e, na przestrzeni tych wszystkich lat e, też więcej. E, tak naprawdę, no, proszę Państwa, rozmawiamy o. O pięciu dekadach. Pięciu dekadach dokumentacji na jednym festiwalu. I, i to, co też powiedziałaś jest dosyć istotne, bo jakość tych nagrań, mimo że ona była oczywiście analogowa na początku, była bardzo, bardzo dobra od początku. My używamy tak naprawdę na przykład konsolety firmy Studer chyba od 40 lat. Nie, nie jestem pewny, ale próbowałem wyśledzić to. to... 82 rok. 82. No tak, no, czyli to 44 lata. No, to, jest, to jest absolutnie niezwykłe. I dzięki temu też te nagrania są spójne. No to jest historia na inną audycję. Um, proszę Państwa, no to wracamy teraz do muzyki folkowej. Mario, co powiesz na Krakow Klezmer Band? Uwielbiam ten zespół, tak Jarosław Bester, moim bohaterem od zawsze do, do dzisiaj, znakomity zespół. No to diabelski krąg. To był Krakow Klezmer Band, czyli dawna nazwa zespołu Jarka Bestera. Tak mniej Bester więcej, Quartet. Bester teraz. Quartet, tak. Tak mniej więcej wówczas brzmieli w latach 90. na nowej tradycji. To był... Dwutysięczny rok. Nie, to był już dwutysięczny, tak? Tak, dwutysięczny Grand Prix, tak. Ach. Czyli pamiętasz, ja myślałem, że to był chyba 99. Dobrze. Nie. W takim razie na pewno masz rację. No to był 2000 rok, czyli też już 20 lat. Jeden z takich zespołów, do których uwielbiamy wracać, bo, bo jakoś ten folk wtedy był taki wyjątkowy. <głosy> Dzisiaj, proszę państwa, audycja wspominkowa, bo... 32 lata temu powstało Radiowe Centrum Kultury Ludowej, a w studiu ze mną Maria Baliszewska. Marysiu, rozmawialiśmy o muzyce ludowej, o nagraniach terenowych, o wyjazdach do Kazimierza. No i był ten moment, w którym, no to dzięki tobie chyba mm, głównie, pojawiła się tęsknota do nowej muzyki ludowej. I powstał Festiwal Nowa Tradycja. Tak, on miał właśnie powstać, jako odpowiedź na Festiwal Mikołajki Folkowe w Lublinie. I, yy, bo Mikołajki w grudniu, więc na wiosnę, żeby był w Warszawie Festiwal. I tak się stało. Nie to, żeby bez przeszkód, ale jak widać 20 parę lat ten Festiwal ma już i yy, ma się dobrze. Festiwal folkowy. Dlaczego folkowy no właśnie. właśnie, bo w 90 latach ten nurt dopiero u nas się rozwijał. W Europie to już był dojrzały folk, bo nie było muzyki tradycyjnej. Myśmy ciągle mieli tę muzykę inkludo, żywą, pełną wspaniałych artystów, no ale ten wyraz artystyczny gdzieś umykał czy jakiekolwiek inspiracje. Nie zawsze nam się podobały też te wcześniejsze. Można powiedzieć, że nawet wcale. I w ślad za powstaniem Kwartetu Jorgi, pierwszego znakomitego zespołu folkowego, dopiero zaczął w 90tych latach raczkować nurt, nurt folkowy, żeby pomóc mu właśnie Idea nowej tradycji y, pozwalała czy nakazywała korzystanie z polskiej muzyki ludowej jako tego źródła y, inspiracji. Bo musimy to może wyjaśnić wyraźnie. Chodziło o nowe aranżacje, o spojrzenie, spojrzenie na naszą tak. tradycję, przede wszystkim polską muzykę ludową w sposób twórczy i to było też ciekawe w kontekście chociażby jednak tej walki z tymi wszystkimi zespołami pieśni tańca, z tymi aranżacjami, do których nie chcieliśmy już wracać, prawda? Nie chcieliśmy nawiązywać do chociażby tego słynnego Dzierżanowskiego. Chodziło o coś nowego. No i to między innymi takie zespoły jak Bester Quartet, Kapela ze wsi Warszawa, tam była chudoba, ja już nie pamiętam wszystkich, ale to to był moment, w którym no, ta nasza historia folkowa się rozpoczęła tak naprawdę i, i trwa do dzisiaj. No nawet był zespół swoją drogą, w którym grałeś na klarnecie znakomicie. Nie pamiętam. Tak, Grand Prix, a jakże 2002 rok. To prawda, może, może tak było, może tak było. Było tych zespołów naprawdę wiele i myślę, że jest to dosyć niezwykłe, że w obecnych czasach, w których jesteśmy, mamy tak naprawdę mm, zarówno fanów muzyki tradycyjnej, tej inkrudo i tych, którzy chcą tę muzykę wciąż aranżować i, i jak myślisz, co będzie dalej? Ja znaczy, Myślę, że jesteśmy szczęściarzami generalnie, bo y, udaje się nam... Polakom zarówno zatrzymać muzykę tradycyjną, czy dać jej rozwój, bo ona się rozwija. Robią to młodzi ludzie, którzy już niekoniecznie będą tańczyć na swoich weselach oberki, ale będą je grać tańczyć od czasu do czasu na różnych potańcówkach. Zresztą dosyć wspomnieć warszawską ambasadę muzyki tradycyjnej na Jazdowie, gdzie e, takie potańcówki odbywają się dosyć e, często. Jest to żywy przykład, że ta tradycja jest wciąż, e, wciąż ważna dla młodych ludzi i ona istnieje. To jest, że, Więc to jesteśmy jest, szczęściarzami, że jest ta tak. tradycja i jesteśmy też szczęściarzami, że ten nurt folkowy nasycił się już dobrą jakością zarówno aranżerów, czy kompozytorów. Słyszeliśmy w kwadrofonik, w Bester Quartet też i mam nadzieję, że i tegoroczna nowa tradycja przyniesie jakieś odkrycia. Ja bardzo jestem wielką zwolenniczką kapeli Maliszów, która miała grąpi wszystkich możliwych festiwali, ale nowej tradycji także. No tak, kapela Maliszów, proszę Państwa, to jest jeden z tych fenomenów, do których też uwielbiamy powracać. Zresztą Kacper Malisz, skrzypek tej kapeli, on się pojawiał już wielokrotnie, bo tam była zawierucha, był przecież zespół Suferi, tam wszędzie Kacper grał. To też były wszędzie najwyższe nagrody. Ale dzisiaj na zakończenie właśnie wiązanka Mazurków Kacpera Malisza z ich pierwszej płyty, Mazurki Niepojęte. Ja nie chcę skłamać, ale Kacper chyba był niepełnoletni, no bo Zuzia to na pewno. Tak, on mamy już 16 lat. Tak, to, to, to, to, to, to było też takie fenomenalne, ta podróż. Dla mnie to jest taka też podróż sentymentalna i to przełożenie tych mazurków, które gdzieś tam wjechały właśnie na górę, ta fascynacja, odbicie tą fascynacją tych, tych mazurków i oberków. Spod Karpacie, mazurki. Tak, znaczy to były też mazurki stąd, z naszej środkowej Polski, które tam one zostały przefiltrowane później także przez, przez całą wrażliwość zespołu Janka Malisza i, i jego dzieci. Także, no nie wiem, patrzymy optymistycznie, prawda? Tak, w tą przyszłość. Absolutnie. Mamy nie najgorszą sytuację, mamy dużo ciągle niezłych muzyków ludowych, ich też spadkobierców i naśladowców tej rekonstrukcji, no i mamy też naprawdę czym się pochwalić, jeśli chodzi o folk. Dziękuję ci bardzo. Na koniec na koniec, proszę państwa wiązanka Mazurków, no i kapela Maliszów, a moim państwa gościem była Maria Baliszewska. Kuba Dziękuję. Borysiak, do usłyszenia. Zapiski ze współczesności. Małgorzata Szmankiewicz, dzień dobry. Zapraszam na kolejne spotkanie z wielkotygodniowymi gawędami burzyny Fabiani. Nagrała je przed dwoma laty Dorota Gacek. Zostańmy może jeszcze przy płótnach grobowych Jezusa, bo współczesna nauka podjęła badania nad wszystkimi, jakie ocalały. W paryskim Musée d'Orsay jest obraz szwajcarskiego malarza, Eugeniusza Birnaud, z przełomu XIX i XX wieku, który pokazuje dwóch mężczyzn w biegu, lekko pochyleni, jakby walczyli z wiatrem, rozwiane włosy, pędzą. To Jan i Piotr, którzy biegną do grobu Jezusa, po tym jak dostali wiadomość od Marii Magdaleny, że zabrano Pana, dobiegli i okazało się, że kobieta powiedziała prawdę. Grób zastali pusty. Jak to możliwe? Wiadomo z listu prokuratora Poncjusza Piłata do cesarza Tyberiusza, że aż stu żołnierzy żydowskich z armii Heroda wyznaczono do pilnowania grobu. W dodatku zagrożono karą śmierci temu, który by pozwolił sobie zasnąć. Tak więc o wykradzeniu zwłok bez zgody władz mowy być nie mogło. Uczniowie też tego nie zrobili, bo niby jak. Więc kto? Pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Sięgnijmy może do wydarzeń opisanych w Ewangelii. Jan dobiegł do grobu pierwszy, a kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna. Piotr też ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na głowie Jezusa, leżącą nie razem z płótnami, lecz oddzielnie zwiniętą. No cóż, no na pewno wynieśli z grobu te wszystkie płótna, wynieśli całą z odbiciem postaci Jezusa i te wszystkie inne, starannie je ukryli. O, przypomnijmy, że według prawa mojżeszowego posiadanie jakiegokolwiek obrazu Boga czy człowieka uznawano za zbrodnię. Poza tym przedmioty pochodzące z grobu były w oczach Żydów nieczyste, a przecież dla uczniów zakrwawione płótna były najświętszą pamiątką. Jakie to były płótna? Najpierw Ciało zmarłego kładziono na wąskim i długim, czterometrowym, lnianym prześcieradle, którego drugą połową nakrywano je z wierzchu wraz z twarzą. Następnie zmarłego w tym całunie spowijano szczelnie bandażami. Głowę nakrywano dodatkowo i obwiązywano opaską pod brodą, żeby usta pozostały zamknięte, a na twarz kładziono kwadratową chustę, sudarium. Trochę inaczej to wyglądało po śmierci skazańca, jak to miało miejsce w wypadku Jezusa skazanego jako przestępca. Kiedy twarz była zdeformowana i okaleczona, przepisy wymagały, żeby ją osłonić jeszcze przed zdjęciem zmarłego z krzyża. Ponieważ Jezus w drodze na Golgotę aż trzy razy padał pod ciężarem 50 pięćdziesięciokilogramowej poprzecznej belki krzyża, to mając przywiązane do niej ręce, opadał na twarz, złamał sobie wtedy nos, tłuk prawy policzek, twarz zalała krew z nosa, zalewała też krew z podcierni korony, a no, tak naprawdę to był czepek cały raniący głowę, dlatego gdy skonał, owinięto mu głowę i twarz chustą, żeby pokaleczoną twarz osłonić, ale też żeby wytrzeć i zatamować płynącą wciąż jeszcze krew. Kiedy położono Jezusa w grobie i krew przestała wreszcie płynąć, zakrwawioną chustę, zwaną sudarionem zdjęto, odłożono na bok, a na całą w miejsce twarzy położono inną, lekką. No i teraz przypomnę pytanie. Czy możliwe, żeby te nasiąknięte krwią materie, całą, w który Józef z Arymatei owinął ciało zmarłego, i sudarion, czyli chusta osobno zwinięta według opisu Świętego Jana, a także ta inna, lekka, taka zwiewna, na wierzchu całunu. Żeby to wszystko zachowało się do naszych czasów? Najpierw całun turyński. Nad całunem turyńskim z Katedry Świętego Jana w Mediolanie podjęto badania po raz pierwszy w 1898 roku, kiedy to pewnego majowego dnia fotograf, Secondo Pia, wykonał zdjęcie tej relikwii i po wywołaniu przeżył szok. Oto zobaczył przed sobą postać umęczonego mężczyzny ze śladami krwi na twarzy i całym ciele. Jak się wkrótce okazało, śladami zgodnymi z opisem męki Jezusa w Ewangelii. Poza tym fotografowi ukazała się twarz, którą dobrze znał z ikon. Był wstrząśnięty. Ujrzał twarz Chrystusa, wyraźny obraz. Naukowcy do dziś nie potrafią wyjaśnić, jak ten obraz powstał. Przebadano, co tylko się dało. Potwierdzono, że całą to oryginalne płótno z czasów Jezusa i z okolic Palestyny. Zbadano zebrane z jego powierzchni pyłki, stwierdzając, że są to głównie pyłki roślin kwitnących wiosną w okolicach Jerozolimy. Zbadano ślady krwi, określając ich grupę jako AB i tak dalej, i tak dalej. Nie znaleziono najmniejszej cząstki farby. Kiedy jednak zapanowała wiara w niezawodność datacji metodą izotopu węgla C14, po zbadaniu kilku próbek płótna, całą Turyński uznano za średniowieczny falsyfikat. Wprawdzie też niełatwo byłoby wyjaśnić, kto mógłby wtedy wykonać taki falsyfikat, ale 13 października 1988 roku kardynał Balestero arcybiskup Turynu ogłosił wyniki badania stwierdzające że płótno powstało między rokiem 1260 a 1390 zachował jednak pewien dystans do tego odkrycia to co zostało powiedziane cytuję jego słowa nie jest ostatnim słowem o tym zagadkowym płótnie i tu miał rację bo przecież już wtedy świat uczonych wiedział że metoda węgla C14 wcale nie zawsze się sprawdza, wystarczy jakieś zanieczyszczenie, wkrada się w łąd. Tak na przykład szef laboratorium w Curychu dał do zbadania obróz swojej teściowej liczący 50 lat, a badanie dodało mu lat 300 i zrobiło z niego zabytek z XVII wieku. W wypadku całunu okazało się, że błąd może tkwić zupełnie gdzie indziej, mianowicie próbki tkaniny pochodziły z jego części zewnętrznych, nieoryginalnych, którymi zakonnice oprzyły właśnie w średniowieczu uszkodzoną relikwię po jakimś pożarze. Dziś już nikt nie upiera się przy hipotezie, że to falsyfikat. W 1997 roku jeden z badaczy, doktor fizyki, John Jackson, postawił w swojej publikacji śmiałe pytanie. Czy obraz człowieka na całunie nie powstał przypadkiem w wyniku procesu dotąd nieznanego nauce? Bo mimo starań, wszelkie próby wyjaśnienia genezy utrwalonego na nim wizerunku sposobami naturalnymi spełzły na niczym. Z pewnością nie został namalowany. W internecie wyczytałam przypuszczenie, że powstał w wyniku zdarzenia nuklearnego, którego odtworzyć nie można. Być może naukowcy powinni rozważyć tu hipotezy nie nieopierające się na konwencjonalnych zasadach współczesnej nauki, ponieważ całun może być obiektem reprezentującym sobą rodzaj nowej fizyki. Wśród pamiątek sprzed dwóch tysięcy lat znajduje się jeszcze jeden zagadkowy całą. Dowiedziałam się o nim po raz pierwszy ze znakomitej książki niemieckiego dziennikarza Paula Bade Boskie oblicze, którą czytałam z zapartym tchem. Ten całą to kolejna zagadka dla badaczy, a niezwykle twardy orzech do zgryzienia dla historyków sztuki. Jest to bowiem kolorowy obraz, konkretnie podobizna twarzy mężczyzny, ale bez odrobiny pigmentu. Mamy tu do czynienia z czymś niezwykle tajemniczym. Farb brak, podpisu obrazu i sygnatury autora też brak. Natomiast kiedy nałoży się klisze z fotografią tego obrazu na fotografię całunu tyryńskiego, rysy twarzy obu postaci nachodzą na siebie idealnie i wygląda na to, że to jest ta sama twarz, że to portret tego samego człowieka. Ale zacznijmy od początku. Manopello to mała miejscowość we Włoszech, wśród wzgórz Abruzji, położona nad Adriatykiem, w odległości 170 km od Rzymu. Tuż za miasteczkiem, na wzgórzu, wznosi się kościół pod wezwaniem świętego oblicza z przyległym klasztorem kapucynów. Właśnie tu, od blisko 400 lat, znajduje się chusta z obrazem twarzy, czczona jako. Il volto santo Jezusa, czyli oblicze Jezusa. Niewielki ten obraz, bo ma 24 na 17 centymetrów. Długie lata wisiał w bocznej i mrocznej kaplicy, gdzie był prawie niewidoczny. Od 1923 roku, oprawiony jak monstrancja, stoi nad głównym ołtarzem na tle okna. I też z tego powodu bywa nieczytelny. Jest to bowiem wizerunek na tkaninie cienkiej jak pajęczyna, która przepuszcza światło. Kiedy jednak zasłoni się światło z okna, z obrazu spoglądają na nas niezwykle uważnie oczy. Oczy jak żywe, w twarzy, szczerze mówiąc, brzydkiego mężczyzny. Kiedy pierwszy raz pokazano mi zdjęcie tego całunu, byłam zawiedziona. Bo chociaż pamiętałam słowa Izajasza, że cytuję nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć ani wyglądu, by się nam podobał. Izajasz 53. To jednak Jezusa wyobrażałam sobie inaczej. Jako wysokiego mężczyznę, bo przecież według całunu turyńskiego mierzył 180 cm o pociągłej twarzy z regularnymi rysami. A tu widzę pospolitą, owalną, jakby lekko obrzmiałą twarz w obramowaniu brązowo-miedzianych włosów, z rzadką brodą, ze spuchniętym nosem, z lekko rozchylonymi ustami i widoczną linią zębów, też niezbyt pięknych i z małymi kępkami krótkich wąsów po obu stronach ust. Czyżby tak miał wyglądać Jezus? Pierwsze wrażenie było raczej przykre. Zmieniło się jednak, kiedy dostałam w prezencie album z kilkudziesięcioma zdjęciami najrozmaitszych ujęć całunu. Ta twarz się nieustannie zmienia, przy czym niezwykle silne wrażenie robią ciągle oczy, bo to naprawdę spojrzenie żywego człowieka do opowieści. Bożego.